To są informacje Polskiego Radia 24. Czy szef BBN-u uzyska dostęp do informacji niejawnych? Zależy to od postępowania kontrolnego, mówi rzecznik koordynatora służb. Złamał zasadę legalności. To jeden z zarzutów wobec Zbigniewa Ziobry. Jest wniosek o postawienie go przed Trybunałem Stanu. Strzelanina w szkole na południu Turcji. Są cztery ofiary śmiertelne i 20 osób rannych. Minęła godzina 14. Dorota Wojtalczyk. Zapraszam. Muzyka. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Kancelarii Premiera od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Uchylił on cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa dla szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Sławomir Cenckiewicz pisze o sukcesie na portalu X. Jego radość studzi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Jak stwierdza Jacek Dobrzyński, nie oznacza to, że szef BBN-u ma dostęp do informacji niejawnych. Tylko Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego może przyznać poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jedno jest dla mnie oczywiste, że to, że...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 Prezydent określił wyrok NSA w tej sprawie jako zwycięstwo prawdy nad kłamstwem. Ubolewam, że żyjemy w czasach, gdy rządzący w imię walki politycznej przy braku argumentów sięgają po najbardziej podłe metody, dodał Karol Nawrocki. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych podkreśla, do czasu zakończenia kontrolnego postępowania sprawdzającego szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego nie ma dostępu do informacji niejawnych i nie ma prawa posługiwać się wydanymi mu poświadczeniami bezpieczeństwa. Jest wstępny wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Przedstawili go w Sejmie szefowie klubów parlamentarnych koalicji rządowej. We wniosku znalazło się 51 zarzutów wobec byłego ministra sprawiedliwości. Czego one dotyczą? O tym Michał Fabisiak. Autorzy wniosku zarzucają Zbigniewowi Ziobrze przede wszystkim złamanie zasady legalności. Minister sprawiedliwości zamiast stać na straży konstytucji i polskiego prawa, on to prawo łamie.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 Tłumaczą koalicja nie ma w Sejmie większości trzech piątych wymaganej do postawienia ministra przed Trybunałem Stanu. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Plan odblokowania cieśniny Ormus po zakończeniu konfliktu na Bliskim Wschodzie przygotowuje Europa. Informują o tym media. Powołują się na źródła dyplomatyczne. Ma być to międzynarodowa defensywna misja morska bez udziału państw zaangażowanych w wojnę, w tym Stanów Zjednoczonych.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 Nauczyciel oraz troje uczniów zginęło w strzelaninie w szkole w jednej z prowincji na południu Turcji. 20 osób jest rannych. Według wstępnych ustaleń mediów napastnik otworzył ogień w jednej z klas. Obezwładnił go nauczyciel, tak podaje turecka telewizja. Napastnika zidentyfikowano jako ucznia szkoły, w której dokonał ataku. Wczoraj w innej prowincji, też na południu kraju, napastnik strzelał w szkole średniej. Zranił 16 osób, po czym popełnił sam. Samobójstwo. Jest decyzja o areszcie tymczasowym dla podejrzanych w sprawie tragicznego wypadku w Łomiankach niedaleko Warszawy. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora. Kierowca samochodu osobowego Patryk R., który uciekł z miejsca zdarzenia razem, razem z pasażerem Piotrem B., spędzą w areszcie najbliższe trzy miesiące. Śledztwo trwa, zgłaszają się następni świadkowie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.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 W niedzielnym wypadku na trasie S7 zginęli 19-latka oraz 16-latek. Jak ustaliła prokuratura, kierowca samochodu osobowego, który uderzył w drugi pojazd, był pijany. Kilka godzin przed wypadkiem miał wypić około litra wódki. To były informacje Polskiego Radia 24. 14 stopni jest na termometrach w Warszawie. W innych regionach też dość ciepło, przeważnie od 12 do 16 stopni. Przeważają chmury, ale są też większe przejaśnienia, a na zachodzie i północnym zachodzie rozpogodzenia. Słaby deszcz pokropi miejscami, głównie na wschodzie kraju. Reklama. Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?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 O dziewiątej w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik. Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24. Minęła godzina 14.08. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu. I to policję należy wzywać w takich sytuacjach, gdy ten porządek jest, w, jest zakłócany. Projekt, zdaniem przedstawiciela Klubu Konfederacji, po prostu wprowadza w Polsce komunizm. No i dlatego Konfederacja zgłosiła wniosek o jego odrzucenie już w pierwszym czytaniu. Do tego głosowania dojdzie prawdopodobnie jutro. Michale, bardzo dziękuję za te relacje Do usłyszenia. Gość Polskiego Radia 24. Ze mną w studiu pan Kuba Czajkowski, aktywista miejski, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Witam, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Pan, kiedy przygląda się tym pracom w Sejmie, to otrzyma pan kciuki za ten projekt Polski 2050? Czy podobnie jak tutaj cytowani przez nas niektórzy politycy ma pewne zastrzeżenia, że można było to zrobić lepiej? No ale tempo tych prac i ten termin 20 maja, do którego nas zobowiązuje Unia Europejska, sprawił, że no, można odnieść takie wrażenie, że wiele tych rozwiązań było opisanych na kolanie. Dziękuję. Zacznę od tego, że mieszkania powinny służyć przede wszystkim do mieszkania, a nie do prowadzenia działalności hotelowej. Więc ten projekt jest pierwszym krokiem w dobrą stronę, żeby uregulować nielegalną działalność pseudohotelarską w mieszkaniach, które powinny służyć do mieszkania. Bo nie zgadzam się z tym, co pan poseł z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że to narusza swobodę działalności gospodarczej, ponieważ doskonale wiemy, że w swoim mieszkaniu nie możemy prowadzić na przykład agencji towarzyskiej, nie możemy prowadzić tam e, wiele działalności, dlatego też nie możemy tam prowadzić no, możemy działalności prowadzić hotelarskiej. E, gabinet lekarski na przykład, albo e, psychologiczny. E, e, jeżeli zmienimy przeznaczenie tego lekalu nie możemy zarejestrować gabinetu, jeżeli on nie jest do tego przeznaczony. Więc chodzi o to, że tutaj y, ogólnie prawo jest jasne już w tej chwili i y, tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, że mamy gigantyczną szarą strefę, to to już jest szara strefa podatkowa, ponieważ działalność y, hotelarska w Polsce jest według przepisów ogólnych stanowiona, więc musimy od niej zapłacić podatek y, CIT lub PIP oraz y, VAT y, 23%, a większość y, tych y, Pato apartamentów na krótki wynajem, jest wynajmowane jako mieszkania na ryczałcie 8,5%, więc to też jest czynnie uczciwej konkurencji wobec u osób, które działają uczciwie w branży hotelarskiej i e, mówię, mamy wiele obiektów e, tak, tak zwanego tymczasowego zakwaterowania. E, trzeba też tutaj zwrócić uwagę na kwestie przeciwpożarowe, mhm. higieniczne, ewakuacyjne i tak dalej. E, Kilka lat temu mieliśmy sprawę właśnie dotycząca tak zwanych escape roomów, gdzie ludzie po prostu robili escape roomy i zmieniliśmy prawo dopiero jak doszło do tragedii. Ja naprawdę nie chciałbym, żebyśmy y, zrobili, na, tak jak pani słusznie zauważyła, na kolanie prawo w sytuacji, kiedy y, pato-inwestor, który czasami kupuje całą klatkę schodową w jakiejś kamienicy mieszkalnej, dojdzie do, po prostu do pożaru i ktoś zginie. Wtedy to będziemy mieć realnie problem. A mieszkańcy mają prawo, jak kupują mieszkania, jak pani redaktor kupuje mieszkania, jak, jak kupuje swoje mieszkanie, do tego, żeby mieć ciszę i spokój za drzwiami lub za ścianą, a nie mieć tam burdy i hałasy. Kilkadziesiąt minut temu na panu, pana miejscu siedział nasz gość, pan Grzegorz Żurawski, to jest prezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego i mówił Prawie dokładnie to samo co pan, że on jako przedstawiciel branży jest za tym, żeby wyeliminować szarą strefę, żeby uporządkować ten rynek, ale zwracał uwagę, że te skrajne sytuacje, na które pan także zwraca naszą uwagę, to jest tak naprawdę promil i kropla w morzu tego wszystkiego, co my nazywamy potocznie najmem, wynajmem krótkoterminowym. Znam Pana Grzegorza, szanuję jego zdanie. E, Niemniej jednak e, wyciąganie z oferty najmu długoterminowego, na przykład w dzielnicy Śródmieście, mamy 10 tysięcy ofert e, na Airbnb, na bookingu apartamentów. Więc te 10 tysięcy mieszkań to jest e, 10 tysięcy potencjalnych uciążliwości dla sąsiadów. Potencjalnych. E, e, tak, ale to jest też 10 tysięcy mieszkań mniej. Dla mieszkańców. Bo tak jak powiedziałam na wstępie, mieszkania do mieszkania w sytuacji, kiedy mamy rotację po prostu w yy wynajmujących, zamiast mieć trwałych tych, nie nawiązują się żadne więzi społeczne, żadne więzi sąsiedzkie i pragnę zauważyć, że wydanym wspólnie przez MSWiA, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Poradniku Bezpieczeństwa na stronie 17 jest, że należy po prostu mieć silne relacje sąsiedzkie, że należy po prostu obserwować co się dzieje, że należy zgłosić kiedy jest częsta rotacja mieszkańców w danym mieszkaniu, że to jest podejrzane. Więc w sytuacji, kiedy mówimy o bezpieczeństwie państwa i trzy najważniejsze instytucje w tym kraju wydają wydany w milionach egzemplarzy poradnik, co należy robić i uznawać za podejrzane po prostu e, sytuacje, kiedy jest częsta rotacja w jakimś mieszkaniu, to ja pomijając te wszystkie argumenty, mm -hmm. o których już wspomniałem wcześniej, no ja też chciałbym zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców e, po prostu. Po prostu, którzy mieszkają w bloku mieszkalnym, który nie jest dostosowany do prowadzenia działalności hotelarskiej, mają też prawo czuć się niebezpieczne we własnym domu. Czy my nie ulegamy pokusie patrzenia na ten problem z perspektywy tego wspomnianego przez pana warszawskiego śródmieścia? No niestety nie, bo chodzi o to, że y, taką sytuację mamy jeszcze gorszą w takich miejscowościach jak Sopot. Gdańsk, gdzie w Sopocie mamy y, miasto, które straciło kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców y, przez y, wynajem krótkoterminowy. Bo tam y, pokusa tego i chciwość do tego, żeby te mieszkania, które służyły mieszkańcom kiedyś, je przekształcić w apartamenty na wynajem jest bardzo duża. Y, jest mnóstwo miejscowości turystycznych, gdzie mieszkańcy mówią, że nie mają gdzie mieszkać. Mamy przykłady z innych krajów, z Hiszpanii, z Francji, gdzie te regulacje idą dużo dalej i są dużo lepsze niż to, co proponuje nawet Polska 2050, y, które mają właśnie zagwarantować to, że zwykli mieszkańcy będą mogli mieszkać w swoich miastach. A co z mniejszymi miejscowościami? Które również zapraszają do siebie turystów, chcą na tym budować swój dobrobyt, no, na przykład miejscowości ustrowiskowe. I te samorządy być może teraz się zastanawiają, no, jak ściągnąć do siebie, jak przekonać, jak zaoferować konkurencyjną ofertę tym gościom w sytuacji, kiedy będą takie ograniczenia, ja jeśli chodzi na temat o majątki. turystyfikacji nie będę się tutaj wypowiadał, ale jest wiele przykładów, gdzie. Budowa licznych e, apartamentów, e, Mam podam przykład Świeradowa Zdroju, gdzie jest e, to omawiane, mm -hmm. że po prostu nadpodaż e, miejsc noclegowych po prostu zabiła po prostu to, tą miejscowość pod względem e, gospodarczym. E, no mówię, działalność hotelarska w Polsce czy jest prowadzona w typowych hotelach, które są, podlegają kategoryzacji, czy w hostelach, ośrodkach wypoczynkowych, czy innych obiektach. Podlega szeroko regulacji, więc nie ma żadnego problemu, żeby tak jak pani wspomina o tym rozwoju gospodarczym, żeby ludzie, którzy zainwestowali w tę branżę, których ja nie jestem w ogóle przedstawicielem, ale ja bym się bardzo czuł źle, gdyby po prostu tego typu nieuczciwa patokonkurencja po prostu ja buduję drogi hotel, który musi spełniać szereg norm, a ktoś buduje pseudohotel, zgłaszając go, że to nie jest hotel, tylko że to są mieszkania na wynajem. Ja uważam, że to, to jest czyn, czyn nieuczciwej konkurencji, ale nie chciałbym o tym rozmawiać, bo nie czuję się przedstawicielem ani pana Grzegorza, ani branży hotelarskiej. Ja dbam przede wszystkim o to, żeby Mieszkańcy i mieszkanki polskich miejscowości po prostu mieli gdzie mieszkać. Mamy gigantyczny kryzys demograficzny i według nas, jako Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której jednym z celów statutowych jest to, żeby ludzie mieli gdzie godnie mieszkać, jest właśnie to, żebyśmy mieszkania przeznaczyli do mieszkania. Co ze świętym prawem własności? Ten argument także się pojawia i pojawia się również ten argument dotyczący domniemania niewinności. Pojawia się argument związany z ewentualną niezgodnością z konstytucją tej ustawy, która jest teraz przez Sejm procedowana. No to odpowiadając hurtowa na te trzy zagadnienia, no one są ze sobą które, które są, z, są powiązane, to dla mnie to są chochoły, totalne chochoły, ponieważ e, e, właśnie Konstytucja po pierwsze gwarantuje, że E, prawo własności może być ograniczone w drodze ustawy. To jest ustawa, więc e, nie ma tutaj żadnej niezgodności e, z konstytucją. E, po drugie, już wielu, wie, wiele zakresów po prostu ograniczamy prawo własności. E, miejscowe plany zagospodarowania e, też ograniczają w pewien sposób prawo własności, bo nie można w każdym miejscu każdej rzeczy wybudować. E, no i tutaj e, to jest e, ad absurdum, e, ponieważ e, co z prawem do spokoju we wspólnocie mieszkaniowym innych członków tej wspólnoty. Jeżeli pani lub ktokolwiek inny kupuje mieszkania z celem, żeby tam mieszkać na co dzień, prowadzić swoje tak zwane ognisko domowe, mhm. to pani kupuje z, z celem mieszkaniowym, a nie w tym celu, że pani kupuje sobie mieszkania i będzie miała pani wszędzie hotel wokół. To jest to narusza pani podstawowe prawa, które też są gwarantowane przez konstytucję. Pani Kubo, a co z, w takiej sytuacji... Z Mir jakimś... domowy jest gwarantowany przez konstytucję. No dobrze, jeżeli mam za ścianą uciążliwego sąsiada, to ta zasada, na którą się pan powołuje powinna pozwolić mi domagać się w sensie. e, Jako były zarządca nieruchomości już miałam taką sytuację, że bardzo uciążliwa osoba w drodze głosowania w, w wspólnoty jest to możliwe. Prawo ustawa o własności lokali z 1994 roku już to przewiduje. Wspólnota może wystąpić do sądu, jeżeli oczywiście drodze sądownej do tego, żeby e, e, poddać licytacji to mieszkanie i daną uciążliwą osobę po prostu usunąć ze wspólnoty. Już to dzisiaj mhm. funkcjonuje i nikt nie uważa, że to jest żaden komunizm, ponieważ jeżeli ktoś nie przestrzega podstawowych norm społecznych, to, no to trzeba po prostu, on musi mieć tego. Tylko w sytuacji, gdzie jest najem krótkoterminowy i ci najemcy się zmieniają codziennie i tak naprawdę właściciel jeszcze to podnajmuje jakiejś firmie, która tym zarządza, to jest szukanie wiatru w polu. I chodzi o to, że te osoby, które są odpowiedzialne za uciążliwości, nie ma, nie ma sposobu, żeby ich znaleźć. I to jest według mnie to, co sprawiedliwe i sprawne państwo musi właśnie gwarantować w większości obywateli przestrzeganie ich praw. Praw do miru domowego, do spokoju, do bezpieczeństwa we swoim własnym mieszkaniu. Co niestety, mogę pani tutaj y na pęczki podawać przykłady mieszkańców, którzy nie są w stanie, po prostu mając nad sobą, obok siebie lub pod sobą mieszkanie, które jest na, kró na najem krótkoterminowych konkretne... swoich podstawowych praw wyegzekwować. Są jakieś konkretne statystyki, które to y, pokazują, jakieś badania, bo muszę panu powiedzieć i przyznać się panu hmm. i, i naszym słuchaczom hmm. do czegoś, że ja, no zdarza się, że czasami korzystam z takich ofert, hmm. kiedy wyjeżdżam gdzieś na weekend y, i rzeczywiście w, w ten sposób organizuję sobie nocleg i czuję się trochę stygmatyzowana y, tymi argumentami, które słyszę teraz, bo y, Wsłuchując się w pana argumenty właśnie odnoszę takie wrażenie, jak gdyby wszyscy, którzy korzystają, pewnie wielu z naszych słuchaczy także, z takiej formy właśnie organizacji sobie noclegów w czasie weekendowych czy, czy, czy dłuższych wypoczynków, no to są jacyś imprezowicze, którzy nie potrafią i nie rozumieją zasady ciszy nocnej, że demolują te lokale, że powodują tę całą bardzo długą listę uciążliwości dla sąsiadów. No nie do końca chyba tak jest. Panie redaktor, przede wszystkim e, chciałbym jeszcze raz podkreślić, nie pragnę stygmatyzować ani pani redaktor, ani nikogo, Uf. nikogo, niemniej jednak... Ta działalność jest działalnością uciążliwą i tak jak powiedziałem, jako były zarządca nieruchomości, lokale nie są do tego przeznaczone. Chodzi o to, że nawet y, sytuacji y, pionów sanitarnych, y, y, dlaczego wszyscy właściciele danej wspólnocy mają płacić za większe zużycie po prostu całokształtu po prostu budynku y, w sytuacji, kiedy ktoś... Prowadzi tam działalność, która obecnie już na podstawie obecnych przepisów jest bardzo mocno wątpliwa prawnie, bo chodzi o to, że większość z nich mhm. płaci ryczałt to 8,5%, tak jakby wynajmowali Jasne. podatek od długoterminowego najmu, a de facto prowadzą działalność pseudohotelarską. Więc chodzi o to, że jeżeli... Nie wiem, czy mamy na to czas, ale to zagadnienie ma tyle rozgałęzień. dlaczego to jest złe. Nie, ja nie chcę stygmatyzować panią ani kogokolwiek z użytkowników. Tylko chodzi o to, że jeżeli doprowadzimy do sytuacji, gdzie... Mam jasno zdefiniowane po prostu, co jest obiektem hotelowym i które spełnia normy. Yy, yy, przekrój yy, yy, pionów sanitarnych w hotelu jest zupełnie inny niż w bloku mieszkalnym, bo w bloku mieszkalnym się bierze współczynniki jakieś, ile będzie tam o, osób mieszkało mhm. i, i ile będą korzystali na przykład z toalety, z prysznica, ze śmieci. A dlaczego wspólnota ma płacić więcej za śmieci, bo ktoś na tym zarabia? Pełna zgoda, ten rynek wymaga uregulowania, nie nadregulowania, ale uregulowania i walki z szarą strefą będą się głowić nad tym polscy posłowie, bo jest i projekt poselski, i projekt rządowy, potem ostateczna decyzja będzie należała do pana prezydenta. Jedno zdanie na zakończenie. Tak, ja chciałbym tylko powiedzieć, że tak jak pani redaktor wspomniała na początku o tym terminie 20 mm -hmm. maja, to też jest nasz obowiązek dostosowania się do wymogów unijnych. Mhm. Bo chodzi o to, że w takich krajach jak Francja czy Hiszpania jest jeszcze dodatkowo maksymalna ma liczba dni w roku kiedy możemy ten obiekt wynajmować w najmie krótkoterminowym, no, ale na szczęście co, porządkuje, co porządkuje sytuację, właśnie, że te obiekty na, w de, na przykład w okresie letnim, kiedy nie ma studentów, mogą być wy wynajmowane krótkoterminowe dla turystów, a w okresie, gdzie jest rok akademicki, wracają dla studentów. No ale na szczęście albo szkoda. Polska nie jest aż tak wielką atrakcją turystyczną dla, dla gości z zagranicy, jak Hiszpania czy Francja, o których pan wspomniał. Pan Kuba Czajkowski, aktywista miejski, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, był naszym gościem bardzo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 Minęła 14.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Na 250 stronach 51 zarzutów. Posłowie koalicji rządowej złożyli w Sejmie wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Czas rządów Prawa i Sprawiedliwości w obszarze wymiaru sprawiedliwości powinien być rozliczony, przekonuje sekretarz klubu lewicy Tadeusz Tomaszewski. On będzie rozliczony właśnie między innymi przed Trybunałem Stanu. Tam pan minister będzie mógł spokojnie bronić swoich tez, ale też i obywatele będą mogli za pośrednictwem mediów dowiedzieć się, w jaki sposób systemowo niszczono system sprawiedliwości. Ten wniosek trafi do Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Planuje ona przesłuchać blisko 70 osób. Czekali pół roku. Oficerowie ABW otrzymali w końcu od prezydenta Karola Nawrockiego nominację na pierwszy stopień oficerski. Za tę decyzję podziękował koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Wyraził nadzieję, że nominacje oficerskie nigdy już nie będą elementem politycznych gier. Nie rozumiem, po co była ta zwłoka, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dobrze, że podjął pan prezydentą decyzję. Szkoda, że tak późno. To bardzo dobra decyzja zarówno z punktu widzenia oficerów, jak i służb specjalnych, mówi Jarosław Krajewski z PiSu. Jego zdaniem to dowód na to, że w kluczowych kwestiach możliwe jest porozumienie między rządem a prezydentem. Konstytucja w wielu kwestiach wymusza taką współpracę i rząd zamiast iść na ścianę i zamiast naprawdę zachęcać do wojny polsko-polskiej, niech zachęca po prostu do rozmowy, dialogu. Prezydent przyznał też 22 medale za wieloletnią służbę i 39 krzyży zasługi funkcjonariuszom Agencji Wywiadu. Prawie 300 skarg na system kaucyjny wpłynęło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Za ten system odpowiada Inspekcja Ochrony Środowiska, ale część niezadowolonych konsumentów kieruje skargi do ułokiku, mówi Bartosz Klimczuk z biura prasowego tego urzędu.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 oddali do punktów ponad pół miliarda opakowań, informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Mój dzisiejszy dyżur dobiegł końca. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, a za niecałe pół godziny najnowsze informacje przedstawi Łukasz Pastor. Dzień w Polskim Radiu 24. Minęła godzina 14.33. Połączył się z nami pan doktor Paweł Berend z Instytutu Bojma. Witamy. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Podsumujemy wizytę premiera Donalda Tuska w Azji. Był w Korei i w Japonii. Spotkanie z japońską premier było tym ostatnim mocnym akcentem w czasie tego pobytu, pobytu w Azji. Jakieś pierwsze refleksje, które panu po tej wizycie towarzyszą, panie doktorze? Widzimy tutaj... Z jedną istotną rzecz, rząd polski zaczyna w coraz większym stopniu dostrzegać Azję Wschodnią, czy też powiedzmy szerzej ten region Indo-Pacyfiku. Fakt, że współpraca gospodarcza z Japonią to jest już od ponad 30 lat, w ciągu ostatnich pięciu lat Korea Południowa stała się tym głównym dostawcą, jak powiedzmy domu i dworu polskich sił czy wojska polskiego. Teraz w obu przypadkach mamy podniesienie rangi współpracy do wszechstronnego partnerstwa strategicznego. I dużo więcej uwagi poświęcono kwestiom bezpieczeństwa. Zresztą jak mówił były premier Japonii już Fumio Kishida, Europa i Azja, czy zwłaszcza ta Azja Wschodnia, Indo-Pacyfik nie są już jakimiś całkowicie odseparowanymi od siebie regionami. No tylko to, co się dzieje na, w jednym regionie wpływa na to, co się dzieje w drugim. Panie doktorze, oddajmy na chwilę głos tym, którzy byli głównymi aktorami w tych wydarzeń, które śledziliśmy. Wspomniał pan o tym, że stosunki polsko-japońskie zostały podniesione do rangi wszechstronnego partnerstwa strategicznego. Deklarację w tej sprawie podpisali w Tokio premier Donald Tusk i szefowa japońskiego rządu. Tak o wzajemnych relacjach mówił szef polskiego gabinetu. Posłuchajmy. Razem z panią premier ustaliliśmy, że zgodnie z duchem i literą strategicznego, kompleksowego partnerstwa będziemy angażowali się, aby maksymalnie ułatwić współpracę i działalność polskich firm, polskich inwestorów w Japonii i japońskich inwestorów japońskich. Biznesmenów, przedsiębiorców u nas w kraju. To ogólne deklaracje, okrągłe słowa, no, trudno się spodziewać innych w takich okolicznościach, ale konkretnie, co to oznacza, panie doktorze, to zwiększenie, podniesienie rangi wzajemnych relacji polsko-japońskich? Zaczniemy od tego, że w te ułatwienia handlowe to już mamy od kilku lat więc dzięki. Umowie handlowej Unia Europejska-Japonia. Że tutaj kwestią jest po prostu wdrażanie przepisów, czy odpowiednich przepisów. No, powiem tutaj, zwłaszcza po stronie japońskiej. Tu przebiega ta biurokracja tukijska działała dość opieszale w tym zakresie. Czyli miejmy nadzieję, że. Działania po obu stronach zostaną przyspieszone, tak to gładko ujmijmy. Natomiast dużo ważniejsze, to też w części wynika z moich zainteresowań badawczych, to jednak są te kwestie bezpieczeństwa, czyli nie ukrywajmy, Japonia też ma problem z Rosją. W ostatnich od kilku lat w, dokument, w oficjalnych dokumentach rządowych jest wskazywana jako to zagrożenie numer 3 dla Japonii po Chinach i Korei Północnej, a biorąc pod uwagę też wsparcie jakie i Pekin i Pyongyang okazują w Moskwie w jej wojnie przeciwko Ukrainie, to, to pole współpracy zaczyna się coraz bardziej poszerzać. W obecnej sytuacji międzynarodowej ścisła współpraca między państwami o podobnych poglądach ma większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej, tak powiedziała premier Japonii. Sana Takaichi podkreśliła, że właśnie dlatego oba państwa postanowiły podnieść bilateralne relacje do najwyższej rangi. Posłuchajmy, co mówiła szefowa japońskiego rządu. Będziemy kontynuować wzmacnianie współpracy w szerokim zakresie, w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym przemysłu obronnego. Uzgodniliśmy pogłębienie współpracy między innymi resortami w dziedzinie gospodarczej, podpisaliśmy umowę o zabezpieczeniu społecznym i memorandum o współpracy w dziedzinie rolnictwa, a także uzgodniliśmy współpracę między agencjami kosmicznymi. Od kosmosu powołowinę, tak podsumowuje się tę polską wizytę, właściwie wizytę polskiego premiera w Japonii. No, ale bezpieczeństwo rzeczywiście, tak jak pan powiedział, wysuwa się na pierwszy plan. Co Japonia w tym zakresie ma Polsce do zaoferowania i czym Polacy, Polska, Japończykom i Japonii może się zrewanżować? Tutaj przede wszystkim wchodzimy na pole takich... No, Wzajemnie uzupełniających się zdolności na polu kosmicznym. Pamiętajmy, że pół żartem, pół serio można powiedzieć od wołowiny po kosmos, ale kosmos odgrywa coraz większą rolę w dziedzinie bezpieczeństwa, chociażby satelitarne systemy łączności, systemy rozpoznawcze, tak powszechnie nazywane szpiegowskimi. No tutaj i Japonia, i Polska, tak jak wiele państw, stara się budować systemy własne, niezależne przede wszystkim od Stanów Zjednoczonych, nie wspominając już o państwach spoza e, szeroko rozumianego Zachodu. Tak więc tu jest bardzo istotne pole współpracy. Kolejna sprawa to systemy bezzałogowe, że japońskie siły samoobrony, przez lata dość ostrożnie podchodziły do dronów i wszelkich temu podobnych rozwiązań. Teraz ta kwestia nabiera rozpędu. Zresztą, akurat w trakcie wizyty premiera Tuska w Korei i Japonii siły samoobrony powołały dwa specjalne wydziały do badania i wdrażania rozwiązań bezzałogowych. Też pamiętajmy o japońskich firmach z tej branży, coraz bardziej zainteresowanych współpracą z Ukrainą. Idą inwestycje, idzie współpraca. Tak więc tutaj też jest interesujące pole do dalszych działań, zważywszy też na różne formy współpracy między polskimi a ukraińskimi firmami. Więc to jest bardzo, interesu bardzo interesująca kwestia. Fakt, że jak wspomnieliśmy o różnych kwestiach związanych z warunkami dopuszczenia do rynku, z kwestiami zabezpieczeń socjalnych, opodatkowania i tak dalej, ale no, po stronie Japonii jest jeszcze kwestia dalszej liberalizacji przepisów dotyczących eksportu uzbrojenia. bo no To jest to, co przez ostatnie lata najbardziej utrudniało Japończykom podejmowanie współpracy czy szerszy udział w międzynarodowych projektach. Tam jest zakaz albo ograniczenie eksportu tego uzbrojenia, tego co przemysł japoński jest w stanie z jednej strony wymyślić, ale też skonstruować, wyprodukować? To jest bardzo ciekawa kwestia, bo to... Już w roku 67 japoński rząd wprowadził tak zwane trzy zasady dotyczące eksportu uzbrojenia. Czyli musimy pamiętać o pacyfistycznej japońskiej konstytucji, wyrzeczenie się wojny. Ograniczenie gdzie, chyba też poziomu PKB, które można na obronność wydawać? Czy znaczy tak, to już... To w sumie było bardziej nieoficjalne, ale przez lata faktycznie był to ograniczenie do maksimum 1% PKB rocznie na obronę i cała ta dyskusja też odbiła się na eksporcie japońskiego uzbrojenia. Czyli właśnie są te trzy zasady z 67, które wprowadziły zakaz eksportu broni do krajów komunistycznych, krajów objętych embargiem ONZ lub uwikłanych w konflikty. I już w, w następnej dekadzie w latach 70. to przerodziło się w praktycznie całkowity zakaz sprzedaży uzbrojenia za granicę. Tak naprawdę no, jedynym partnerem na tym polu mogły być Stany Zjednoczone i to, tam też były ograniczenia, które z biegiem czasu zaczęły się negatywnie odbijać także na tym, co japoński przemysł ma do zaoferowania siłą samoobrony. Tak więc te przepisy złagodzono dopiero w roku 2011, kiedy dopuszczono eksport wyposażenia misji pokojowych i humanitarnych, a także dopuszczono udział japońskich firm w jakichś międzynarodowych projektach, No to już mija 15 lat to cały czas te przepisy się zmieniają. Mamy pierwsze rządy premiera AB, czyli mamy te lata 2012-2015. On wprowadził wtedy dość dużo kolejnych powiedzmy, rozluźnień, czyli sprzedaż systemów nieśmiercionośnych. To jest trochę taki termin z zakresu nowomowy, ale w praktyce kryły się pod tym jakieś systemy ratownicze, transportowe, ostrzegawcze, rozpoznawcze, a także elementy silników i systemów naprowadzania dla pocisków rakietowych, co by było konieczne, jeżeli Japonia chciała uczestniczyć w kolejnych amerykańskich projektach obrony przeciwrakietowej, tych wszystkich kolejnych tarczach. No i też zwróćmy uwagę, że tak naprawdę e, japoński przemysł zbrojeniowy nie ma jakichś e, olbrzymich e, osiągnięć eksportowych. No, w 2020 roku Mitsubishi sprzedało radary Filipinom i tak naprawdę na tym się skończyło. No, Japonia startowała w, w przetargach na nowe okręty podwodne dla Australii i Indii. W obu przypadkach bez powodzenia. Ale domyślam się, panie doktorze, mhm. że jeśli chodzi o ofertę produktów tak zwanego podwójnego zastosowania, to tutaj Japończycy mają nam coś do zaoferowania. O, czy, o czym bardzo dużo. Przede wszystkim z zakresu elektroniki, no z zakresu półprzewodników. No, znaczy Japonia pod tym względem jest naprawdę cennym partnerem, i tu trzeba jeszcze spojrzeć na jedną cechę japońskiego przemysłu zbrojeniowego, tak to powiedzmy, w którym nie ma takich wyspecjalizowanych koncernów pracujących na potrzeby wojska. Czyli Japonia nie ma swojego... Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Tak, nie ma Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Nie ma żadnego Lockheed Martina czy Rheinmetalla. Produkcją zbrojeniową zajmują się po prostu działy tych wielkich koncernów. Mamy Mitsubishi, mamy Hondę. No, może nie będziemy wymieniać tak wszystkich tak. tych nazw. I dla nich ta produkcja na potrzeby wojska to jest często poniżej 10% zysków. Bardzo często to są kwestie marginalne. A jeszcze jak w latach 90., 2000 były duże cięcia w wydatkach i redukcje, także w Japonii, no to wiele firm stwierdzało, że po prostu produkcja dla sił samoobrony kompletnie się nie opłaca, no bo był to jeden jedyny dostępny. Klient. Ale rozumiem teraz oni z te, te firmy, które taką działalnością się zajmują, z, z takim optymizmem patrzą w przyszłość, zważywszy na tę wzmocnioną i podniesioną rangę współpracy z takimi partnerami jak Polska. Panie doktorze, my o tym bezpieczeństwie rozumiam, rozmawiamy bardzo często i to jest zrozumiałe głównie przez pryzmat, pryzmat właśnie takiego bezpieczeństwa militarnego, kwestii uzbrojenia, ale przecież bezpieczeństwo to jest także to bezpieczeństwo, na przykład energetyczne i tutaj jest Japonia może dzielić się z nami swoimi doświadczeniami, jeśli chodzi o budowanie energetyki nuklearnej, coś w czym Polska jeszcze stawia dopiero pierwsze kroki, jeśli nie raczkuje, a w Japonii to jest już system przetestowany i to przetestowany w najtragiczniejszych warunkach, pamiętamy przecież to co się tak, działo w Japonii bez... z elektrownią Fukushima. Zgadza się. To jeszcze dodajmy, że Japonia w ciągu ostatnich kilku lat, właśnie po Fukushimie, te nastroje się no, obróciły przeciwko energetyce jądrowej, ale w przeciwieństwie do Niemiec nie było wielkiego wyłączania. A od jakichś pięciu lat, kiedy zaczęły się zawirowania na rynku energetycznym, to obserwujemy wręcz powrót do atomu, co jest istotne chociażby ze względu na rosnącą konsumpcję energii. No tu nie tylko kwestie przemysłowe, ale też centra danych no, na potrzeby sztucznej inteligencji. Właśnie, przepraszam za wyrażenie, że re, energię, jak mało <śmiech> kto, prawda? Mało co. Jeszcze bardzo istotny problem charakterystyczny dla całej Azji Wschodniej, czyli zużycie energii przez klimatyzację. Co latem nie tylko w Japonii prowadzi do niekiedy do przeciążenia systemu. Tak więc, tak, tutaj jest to istotne pole do współpracy, ale też działa w drugą stronę, ponieważ Japonia cały czas ma, powiedzmy, nie domaga na innych polach alternatywnych źródeł energii, jak chociażby farmy wiatrowe. I tutaj też jest szansa dla polskich firm, które działają może nie bezpośrednio, ale jako podwykonawcy różnych europejskich konsorcjów. Tak więc tutaj jest faktycznie taka dwukierunkowa droga i obie strony mogą skorzystać na współpracy. No i musi się pojawić jeszcze raz, panie doktorze, to o czym już wspomnieliśmy w poprzednim wątku, czyli sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo. Coś, co chyba z Japonią kojarzy nam się najbardziej, jeśli chodzi o te najwyższe technologie, właśnie elektronikę i, i te systemy informatyczne. No przynajmniej milenialsom tak Japonia i japońskie produkty się kojarzą. Jak tutaj ta współpraca może wyglądać, jak ona się może zmienić po podniesieniu rangi tych stosunków wzajemnych polsko-japońskich? Trochę panią zaskoczę, ale to wdrażanie nowych technologii w Japonii idzie od lat bardzo opornie. Dlaczego? Była jakaś że niechęć bezwład urzędów i społeczeństwa. Pamiętajmy, że w Japonii cały czas w użyciu są jeszcze faksy, a z wykorzystania dyskietek. Zrezygnowano dopiero kilka lat temu. Co wszystko, powiedzmy, ten niedorozwój cyfrowy bardzo dał się odczuć w czasach pandemii. Więc Japonia teraz tutaj stara się nadrobić i powstało wiele bardzo aktywnych, interesujących startupów. Chociaż czy tutaj powiedzmy w samej, w zakresie samej SI, się współpraca może być utrudniona. Bo jednak rynek japoński pod tym względem nie tylko barier, barier językowej, ale też znaczy bardzo kontekstualnego języka i kwestii powiedzmy m, zachowań obyczajowych. No, tutaj japońskie firmy właśnie kładą duży nacisk na stworzenie m, sztucznej inteligencji m, dostosowanej do japońskich warunków. Ale to co pani redaktor już wspomniała czyli kwestie cyberbezpieczeństwa. Mhm. No, tutaj y, można. Bardzo dużo zdziałać y, y, i nie ukrywajmy w Japonii sytuacja jest bardzo podobna jak w Polsce. Przez lata wiele firm, wiele instytucji publicznych, szpitale, wodociągi zaniedbywały kwestie cyberbezpieczeństwa. Wiele firm zresztą też, jak w 2002 czy 2020, znaczy w roku 2022 albo 2023 jeden z y, koncernów y, samochodowych miał po ataku, musiał po ataku hakerskim wstrzymać produkcję na kilka dni. E, tak więc tutaj jest spo, y, sporo do zrobienia i też warto jeszcze poświęcić uwagę innej kwestii już poza cyber, czyli y, po tworzeniu tych bezpiecznych łańcuchów dostaw Japonia bardzo dużo inwestuje w próby czy nowatorskie, nowatorskie próby wydobywania metali ziem rzadkich. Przede wszystkim z dna morza, z jakiejś szybkiej, czy mało kosztowej, mało mm, szkodliwej dla środowiska obróbki i przetwarzania tych surowców. Tak więc tutaj widziałbym kolejne, bardzo interesujące pole do współpracy. Panie doktorze, nie możemy udawać, że do tej wizyty polskiego premiera w Japonii i Korei dochodzi w spokojnym czasie. Wręcz przeciwnie, tocząca się na Bliskim Wschodzie wojna bardzo mocno dotknęła akurat te oba kraje, do których wybrał się polski premier, jak one sobie radzą ze skutkami, no głównie gospodarczymi tego, co dzieje się, a właściwie nie dzieje się w ciśnieniu Ormus. Znaczy, jednak się dzieje. W sumie mamy dwie blokady, irańską i amerykańską. Mhm. Japonia zbudowała właśnie po kryzysach naftowych w latach '70 zbudowała jedne z większych na świecie rezerw, paliw i one są już od miesiąca Uruchamiane. Kwestią zasadniczą, i tak to nie zapobiegło wzrostowi cen paliw. Ale kwestia dotyczy nie tylko ropy, jako tego surowca napędowego, no to jeszcze istotna kwestia surowca produkcyjnego, tworzywa sztuczne, i tak dalej. I no Tutaj jest już problem poważniejszy, bo kilka japońskich firm z branży w, musiało wstrzymać produkcję. Zresztą musimy pamiętać, że y, Azja została jeszcze mocniej dotknięta tymi zaburzeniami w eksporcie ropy z rejonu Zatoki Perskiej niż Europa. I to dotyczy y, całego regionu. Pakistanie, gdzie ceny paliw bardzo podrożały, w Filipiny, gdzie już doszło do strajków na właśnie w kwestii cen. Znaczy, podobne problemy i w Korei Południowej, i w Chinach ograniczenia produkcji. I wszyscy muszą szukać, czy też próbować myśleć o innych źródłach dostaw. Kierują się ku Stanom Zjednoczonym? No bo nie Rosji? No. Te państwa, które mogą, oczywiście próbują z Rosją. Chociaż no tak. wbrew temu, co często można usłyszeć, Rosja póki co zbyt wielu korzyści na, tych, na wojnie Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem nie odniosła. Są oczywiście Stany Zjednoczone i to, co Donald Trump od początku swojej drugiej kadencji bardzo mocno namawia Tokio, czyli inwestycje w wydobycie ropy naftowej na Alasce, ale też jest kilka innych potencjalnych źródeł. Indonezja, Papua Nowa Gwina, mm. a kraje afrykańskie. Też jest jeszcze ciągle niejasna kwestia, co z ropą wenezuelską. No to jest ta kolejna karta, którą Amerykanie trzymają. No wszyscy musimy sobie jakoś radzić w tych nowych realiach wobec na kryzysu na Bliskim Wschodzie. To jest to, co łączy tak odległe geograficznie od siebie Polskę, Japonię czy Koreę Południową, czyli kraje, z których wraca teraz polski premier Donald Tusk. Razem z panem doktorem Pawłem Berentem z Instytutu Bojma. podsumowywaliśmy tę wizytę, tę azjatycką eskapadę szefa polskiego rządu. Bardzo panu dziękuję, panie doktorze, dziękuję za tę rozmowę. Również. Do usłyszenia. Pozdrawiam.